Głos teraz zabierze dr Piotr Kawarysiak z Laboratorium Brama Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej o konfrontacji, jak zauważyłem z tytułu slajdów, konfrontacji pomiędzy licencjami otwartych treści oraz otwartego oprogramowania. Zapraszam to jest tak, że ten tytuł, jest trochę wpływ wolny, bo ja się tutaj wcisnąłem, składając but między drzwi i Alkowi Tarkowskiemu, którym zresztą bardzo dziękuję za wpuszczenie mnie tutaj, bo ja prawnikiem nie jestem. A przynajmniej... No tak, e, może jestem tylko częściowo hobbystycznie. Ile mnie nauczyli na studiach na Uniwersytecie Prawa, to tyle wiem. Natomiast przede wszystkim jestem informatykiem i sąd to wolne oprogramowanie. Natomiast e, rzecz się w ogóle ma tak, że e, mówiąc o wolnej treści, w jakikolwiek sposób, nie sposób yy, chcąc yy, sensownie ten temat omawiać, nie wspomnieć o wolnym oprogramowaniu, bo wolne oprogramowanie to jest jakby cała, cały zalążek tej idei i dlatego kilka słów tutaj, yy, tutaj o tym, yy, tym powiem. chociaż akurat no, w wypowiedziach, które tutaj były kilka słów na ten temat na szczęście, na szczęście padło. To tak, jest ja przyjemność i nieprzyjemność mówienia na samym końcu. Nieprzyjemność oczywiście jest taka, że mi się chce spać, Państwu się chce spać i wszyscy sobie by najchętniej pewnie by stąd poszli zaraz. Natomiast przyjemność dla mnie jest taka, że ja sobie mogę tutaj pozwolić na wszelkiego rodzaju podsumowanie, ponieważ po mnie nikt w zasadzie nie będzie mówił, potem jest tylko panel, to wszystko co ja powiem mam moc wiążącą, więc ja sobie postaram prawda, ocenić się to, co zostało powiedziane zupełnie amatorsko i nikt mi tutaj nie, nie może podskoczyć na szczęście. E, e, więc tak, skoro ja sobie mogę pozwolić na podsumowanie, to pierwsza taka obserwacja e, laika w sumie, jeśli chodzi, e, jeśli chodzi o kwestie prawne, jest dosyć smutna, bo m, może no, coś takiego pokaże, jak mi się uda oczywiście, co tutaj się dzieje. E, to obserwujemy różnego rodzaju próby wkładania prostokątnego kołka do okrągłej dziury. Tak mniej więcej w największym skrócie można by to określić. Tak? Bo to co tutaj jest pokazywane to jest próba pokazania w jaki sposób do polskiego systemu prawnego dopasować licencje Creative Commons. I to, że one się nie dają dopasować do tego systemu za bardzo to widać. I można by się zastanawiać na czym polega problem. Czy na tym, że licencje Creative Commons są niedobre, Uh, tutaj Piotr Woglowski, prawda, pokazywał, że one są niedobre. No faktycznie są niedobre z punktu widzenia takiego proceduralnego czy czysto, czysto praktycznego. One mają bardzo wiele wad, tak? I to, I to jest oczywiste. Uh, natomiast oczywiście znacznie ważniejsze dla mnie jest to drugie pytanie, tak? Uh, bo, um, to jest to istotna percepcja tak naprawdę całej sytuacji przez zwykłego człowieka, dla którego prawo istnieje. To, o czym nie można zapominać, to jest to, po co my w ogóle stanowimy prawo. Polska jest państwem. Prawa ponad, tak zdaje się w Konstytucji, gdzieś tam na początku jest napisane chyba. Ostatnio przynajmniej była ta Konstytucja, zdaje się, że przestaje być ważnym i istotnym dokumentem w tym państwie, ale w dalszym ciągu to chyba, to chyba jest obowiązujące prawo. I tak jest, że, że generalnie wszelkiego rodzaju regulacje prawne powinny służyć do obywateli. I to, co jest istotne i to, co szczególnie mi się nie spodobało w przypadku wypowiedzi na przykład przedstawicieli organizacji tak zarządu, tak, czy też zarządzania, to jest to, że bardzo dobrze wiadomo, tak, bo wtedy bardzo dobrze wiedzą o co chodzi w licencjach Creative Commons. To jest oczywiste. Tak? my tutaj mówimy. Jeżeli ja chcę innym ludziom pozwolić na kopiowanie moich, nie wiem, dzieł literackich, filmowych czy innych, to to jest oczywiste, o co mi chodzi. Tak? Ja chcę po prostu, żeby inni to wzięli i mogli nas A To, co nie jest oczywiste, tak, to jest cała instytucja prawa autorskiego. Znaczy, Rzeczą też oczywistą jest to, tak? tutaj oczywiście profesor Dobrowska w szczególności jest osobą, która o tym mówiła i mi też mówi, obecna ustawa o prawie autorskim, prawach pokrewnych i tak dalej jest ustawą, która nie jest no, że nie jest specjalnie dobra, ona po prostu zwyczajnie jest zła. Tak? I to jest jakby jeden problem. Ja sobie tutaj wpisałem moje ulubione ustępy z tej ustawy, e, które budzą moje e, szczególne rozmawienie i to sobie można czytać czasami i bardzo się cieszyć. Ja zrobiłem sobie taki eksperyment na, jeśli można tak powiedzieć, na swoich przyjaciółach e, niepolakach, e, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch i Francji, którym dałem do poczytania angielskie tłumaczenie tej ustawy. Tak. To są ludzie, którzy nie są prawnikami, a e, to są e, naukowcy generalnie, czyli to są ludzie, którzy żyją z tego, że tworzą jakieś treści, które potem są przedmiotem ochrony tak własności intelektualnej I oni po przeczytaniu tej ustawy tak? znaczy, reakcje były takie. Najpierw to było niedowierzanie, potem było bardzo wielkie rozbawienie, potem było przerażenie, jak oni się zaczynali orientować, że w ich porządkach prawnych, na przykład, e, na przykład we włoskim systemie prawnym, istnieją niektóre tego rodzaju interesujące regulacje. I problem polega na tym, że większość ludzi sobie z tego nie zdaje absolutnie sprawy. Tak? Bo e, Problem polega na tym, że tak naprawdę cała instytucja tak, ochrony własności intelektualnej przez praw autorskich nie jest rzeczą, która powinna być przyjmowana w sposób, która jest przyjmowana w sposób oczywisty przez przeciętnego obywatela. Wszyscy uznajemy i to jest rzecz, która powiedzmy sobie należy do praw naturalnych, tak, czy prawa naturalnego, że zabić innego człowieka jest rzeczą złą. To jest wpisane bodajże chyba na tych kamiennych tablicach, które mądrzecz sobie dostał od, od Boga. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, jak ktoś nie jest, to sobie może to wyprowadzić z innych a, z innych no, generalnie wiadomo, że to jest złe. Pytanie, czy Państwo czytając książkę na przykład zastanawiają się nad tym, a, tak naprawdę kto jest właścicielem praw autorskich do tekstu tej książki i co Państwo mogą zrobić a, z tym, co Państwo przeczytali. Czy Państwo mogą wyrecytować ten tekst, który Państwo przeczytali itd., tak dalej? I tak dalej, i tak dalej. A, oczywiście to jest tak, że jak sobie popatrzymy... No, proszę. Historycznie, tak, to my teraz zataczamy koło to. Wszystko sobie pójdziemy do czasów Komera, to tam mamy tylko przekaz przekazusty. Nie ma czegoś takiego jak medium. I nikt absolutnie nie zastanawiał się wtedy nad tym, kto jest pra właścicielem praw autorskich, tak? powiedzmy sobie do Idiady na przykład, czy do Odyssej, Bo to nie ma sensu w ogóle. No? E, oczywiście potem się okazuje, że e, zaczynają wchodzić kwestie monetarne, kwestie zysku i na przykład w okolicach e, tak, wynalezienia pisma się okazuje, że warto chronić samo medium, tak? bo e, książka jako taka jest rzeczą wartościową. Tak? To nie jest to, co jest napisane rzeczą wartościową, ale książkę jest wartościowa, dlatego ją się na początku e, przechowuje w bibliotekach, które potem różni ludzie palą, a potem się przykuwa łańcuchem do, mm, do szafek. E, no a potem pojawia się taki człowiek, to wcześniej to wymyślili chińczycy oczywiście, ale dla nas Pojawia się człowiek, który się na, na, nazywa Gutenberg, który wymyśla ruchomą oddawaną i nagle się okazuje, że medium się znowu staje tak. A teraz, tylko że tego zwykle specjalnie nie, nie obserwujemy, tak? Teraz się okazuje, że to medium znowu znika. Tak, bo a, tak naprawdę, jeżeli Państwo czerpią takiego słowa, jakiejś treści z internetu, powiedzmy sobie, tak? tutaj ktoś, e, już nie powiem, no, dokładnie, kto stwierdził, że to tak zwanego internetu, chociaż to chyba nie jest właściwe słowo, e, to tak naprawdę Państwo czerpią same treści. To, że to jest w jakiś sposób cyfrowy i że to jest przekazywane w sieci, gdzieś na przykład jest w postaci fan radiowych, a gdzieś w postaci prądu elektrycznego tak itd., itd., nie ma absolutnie żadnego znaczenia. A tutaj się pojawia jeszcze dodatkowy problem taki, że rozmawiając w ogóle o kwestiach własności intelektualnej, prawie autorskim i tak dalej, używamy słów, których nie definiujemy. A w prezentacji chyba Piotra Woblowskiego było stwierdzenie takie, co to jest na przykład utwór. Tak. Polska ustawa o prawie autorskim, i prawach pokrewnych chyba w ostatniej wersji również nie definiuje tak naprawdę, co to jest utwór. A on przyjmuje, się, że wszyscy wiedzą, co to jest utwór, prawda? Tak, definiuje. Ale niewiele z tego wynika. Znaczy... Dla mnie definicją nie jest napisanie, że na przykład utwór to jest coś, co jest um, utworem na przykład, bo to mniej więcej w ten sposób i tą definicję można odczytać. E, nie jest tak, że to jest utwór, utworem, tylko że to jest utwór, co jest charakter. To znaczy czego? Właśnie. To jest problem. Jest, Dyskutować. to może być ciekawe natomiast główny problem polega na tym, że używając tego rodzaju definicji nie można powiedzieć na pewno że to jest ten utwór, o który mi chodzi a nawet jeśli, to, to już mniejszy jeszcze problem. Większy problem to jest to, że my używamy stwierdzenia własności intelektualnej ja za chwilę będę tutaj przywoływał postać Richarda Starmana który jest takim największym, jeśli nie wiem, można o tym, dzieckiem, to chyba już nie można powiedzieć, on trochę za stary na to jest, ale takim, a, chyba jednak au fond terrible a, całej, a, całej całej tej dyskusji o prawach autorskich, prawach własności, intelektualnej, który w ogóle nie lubi tego stwierdzenia. Bo mówiąc własność intelektualna, to my, jeżeli to pociągnąć dalej, to mówimy, że tak naprawdę my nakładamy pewnego rodzaju prawa własności i ograniczenia na to, co my mamy tu. Tak. Bo to jest... Nic innego jak własność myśli, czyli ograniczenie na to, co my możemy sobie myśleć, a czego my możemy sobie nie myśleć. Tutaj na my przykład można sobie tego rodzaju problemy rozpatrywać, tak? Dajmy na to, że ja się nauczę książki na pamięć. Ja tą książkę recytuję. Tak? To w tym momencie... Co to jest? Czy ja jako taki staję się nośnikiem tejże książki i ta książka w tym momencie e, przebywa w moim umyśle, tak? a jeżeli tak, no to w tym momencie, no to jest nic innego jak... właśnie, co to jest w zasadzie? Po... i Trudno powiedzieć. Właśnie, ja trudno powiedzieć. Ale tu przypominam... E, e, znaczy, roz... Właśnie, rozważając tego rodzaju rzeczy, ja nie wiem na gruncie prawnym tak naprawdę, co to jest, bo no to jest kwestia, którą można sobie rozważać dalej. Natomiast ja tutaj e, zaczynam mieć dreszcze, które wynikają ze skojarzeń z tym filmem, tak? Bo no to on się kończy właśnie tego rodzaju recicją książek, tylko to wynikało z tego, że tych książek przestaje, um, dostęp do tych książek przestaje być um, dostępny w, żaden, w jakikolwiek inny sposób. Więc uh, wydaje się, że stosowanie tego rodzaju w ogóle konstrukcji myślowych uh, jest w jakiś sposób niewłaściwy. Ja może nie mam racji, tak? Może się mylić, ale intuicja taka zwykła ludzka podpowiada mi, że coś tu nie gra. Coś tu, coś tu jest chyba. Nie gra. Teraz, dlaczego my w ogóle o tym wszystkim mówimy? To wynika z tego, że tak naprawdę świat nam się troszkę skomplikował. Tak? E, tak. I powiedzmy sobie, jeszcze, nie wiem, 15 lat temu, e, to wszystko, o czym mówiliśmy w sensie konsumpcji treści, tak? Było proste tak naprawdę. I do tego można było sobie powiedzieć utwór i tutaj rzeczywiście nie miał żadnej wątpliwości, tak? Można było powiedzieć, co to jest performance, można było powiedzieć, co to jest odtworzenie utworu, a można było na przykład nawet używać w ustawie, tak? I dlatego że to zrobiono takich stwierdzeń, jak na przykład program komputerowy. Zaraz do tego przejdziemy, bo ja nie wiem, co to jest program komputerowy. Albo takich stwierdzeń na przykład, co to jest y, utwór audio to zresztą, że w ustawie się pojawiają takie stwierdzenia, jak program komputerowy, to państwo, część z Państwa nie pamięta, część z Państwa pamięta i miała z tym osobisty związek. Wynika z tego, że akurat różne grupy nacisków, to nie tylko polskie wymogły na no, nas trochę niektóre rozwiązania, które w tej ustawie się znalazły. No ale tak to jest, że w miejscu, w którym mamy do czynienia z dużą ilością pieniędzy, które mogą być w jakiś sposób redystrybuowane, no to i naciski są również bardzo, bardzo silne. Ten taki model dystrybucji treści, w której mamy jednym, jedynie słuszny i obowiązujący megafon, tak? Pan dyrektor Klebusz, który nas niestety opuścił z Polskiego Radia, lubi tutaj używać stwierdzenia, że jest to model pastoralny dystrybucji treści. To mi się bardzo podoba. Tak. Mamy jednego pasterza, który tak wszystkich obdziela e, tą jedynie słuszną, e, słuszną wiedzą. I to jest coś, co w, w zasadzie w tej chwili już powoli przestaje obowiązywać. Tak. E, bo to już dawno nie jest aktualne. Ech, oczywiście teraz tak, Państwo sami sobie mogą e, podać przykłady, ale coraz częściej mamy sytuacje takie, w których mamy dzieło, utwór, co do którego my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest jego autorem. I to nawet nie tylko z powodów technicznych, takich, że trudno stwierdzić, bo nie wiem, no bo zgubiono e, zapisy, tylko też takie, że się nie da po prostu zwyczajnie powiedzieć, kto jest autorem. Na przykład to jest autorem Wikipedii. Można powiedzieć, że oczywiście da się powiedzieć, tam są zapisy, numery IP, ostatnio po, po ostatnich zmianach w strukturze Wikipedii ludzie muszą się logować, tworzyć sobie konta, żeby coś tam dopisać, ale Wikipedia tworzona jest na przykład również przez automatyczne systemy, które czyszczą jej zawartość. Tak? No, jest tworzona również przez automatyczne systemy nienależące do autorów Wikipedii, które próbują manipulować jej zawartością na przykład żeby daleko nie szukać chińskie, powiedzmy sobie, które pilnują tego, żeby zawartość Wikipedii za bardzo nie wykraczała poza jedynie, słuszne, poza jedynie słuszne ramy, określone przez jakąś tam ideologię. I w tym momencie, czy programy komputerowe są autorem Wikipedii, czy też autorzy programów komputerowych, którzy je stworzyli, są również autorem Wikipedii, itd., itd. Tak? Druga problem, Drugi problem, na coś takiego nawet jak wykonanie utworu, tak? Odtworzenie, zdaje się, że chyba ustawa tego rodzaju określa. Chociaż one nie są tam spójne i to się. O, tak, to, to bywa tam różnie formułowane. Na przykład mamy wyszukiwarki internetowe, które indeksują zawartość internetu. Czyli jeżeli. Nie wiem, te slajdy, które zaraz się w internecie znajdą, zostaną zindeksowane przez poszukiwarkę, to czy to należy traktować jako odtworzenie tejże treści, czy też nie? W zasadzie tak, tym bardziej, właśnie, a może to jest to skopiowanie tej treści. Zwracam uwagę, że Google jak indeksuje na wartości internetu, to on zapisuje sobie to w zasadzie w postaci lokalnej kopii, czyli tak naprawdę to w tym momencie wykonano kopię tego utworu i to by sprawdzenia, na jakiej licencji to zostało upublicznione. Taka a propos, te slajdy upublicznione w tej chwili są na licencji GPLV3. Taka. I tak sobie można te, te stwierdzenia wymyślać dalej i sądzę, że każdy z Państwa jest tutaj taką listę znacznie dłuższą i znacznie bardziej smakowitą wymyśleć w stanie bez większego, bez większego trudu. Ja się staram streszczać, ale to dlatego, że miałem mówić przez 20 minut i pewnie mi się nie uda, no ale dobra, najwyżej mnie zabiją. Dobra, wróćmy do, wróćmy do oprogramowania, bo teraz tak, większość tych problemów, które my tutaj mamy, tak, czyli takich problemów związanych z tym, co to jest treść, jak się to chroni, jak to się ma do systemu prawnego, została już w dużej mierze że jednak przeciągana, jeśli można użyć takiego brzydkiego słowa, e, przez ludzi związanych z e, kwestiami wolnego oprogramowania, rozumianego bardzo, e, bardzo stricte, tak? bardzo stricte. No i tutaj, tak jak mówiłem, nie da się mówić bez, o wolnej kulturze, bez przywołania tego Pana, tak? osoby tego Pana, to jest Richard Salman, to jest człowiek, który tak naprawdę koncepcję copyleft left wymyślił w zasadzie. Tak? Znaczy wymyślił wymyślił i sformalizował pomysł na to, że można pewne treści upubliczniać i nie chcieć za to żadnych pieniędzy, ale tak jeszcze można na to nałożyć pewne bariery organizacyjne i prawne, które doprowadzą do tego, że ta treść pozostanie, pozostanie publiczna. Oczywiście można się zrzymać, bo to jest taki brodacz, prawda, e, niepoważny facet. Ja zwracam uwagę na to, że tak, nie należy specjalnie na te brody zwracać uwagę. To jest firma Microsofta 1979 rok, tam jest Bill Gates w rogu. E, I tutaj na te brody naprawdę nie ma sensu specjalnie patrzeć, tak? Stalman jest filozofem dosyć dużego kalibru, to tylko, to tylko tyle zaznaczę. E, bodajże w tej chwili ma coś koło sześciu doktoratów honoris causa. Ja ciekawy jestem, kiedy Uniwersytet Warszawski albo Politechnika Warszawska albo inna z większych polskich uczelni U nadał jakiś doktorat bo z pewnością, mu to się, z pewnością mu to się należy to tak uwaga taka zupełnie prywatna. dobrze, wróćmy do oprogramowania mówiłem, że trudno stwierdzić nawet to co jest oprogramowane. To Czym jest to programowanie? Proszę przykład. Tak? Treść jako taka to też może być oprogramowana. Tak? Mamy sobie program komputerowy, którego jedynym zadaniem jest wypisanie tekstu. Tutaj ten tekst jest krótki, z tego z tej racji, że slajd musi być krótki, ale ten program mógłby wypisywać zawartość Pana Tadeusza po prostu. Czy też jakiejś innej e, książki, najlepiej takiej, której, e, co do której prawa majątkowe jeszcze nie wygasły. No i teraz pytanie, czy to jest program komputerowy? No w zasadzie jest. Tak? Konkretnie rzecz biorąc jest to zapis kodu źródłowego programu komputerowego. No dobrze, no wiadomo o co chodzi, okej, okay. tym lepiej, to znaczy, że da się stwierdzić konkretnie o którą kopię chodzi, e, czy też tak naprawdę jest to dzieło literackie? No bo to, że on to wypisuje, to w zasadzie jest efekt uboższy, Znaczy można wyciąć sobie początek i końc i zostanie, i zostanie to samo, tak. e, To rodzi ciekawe efekty, e, szczególnie w przypadku takich osób, które do końca nie mogą się w tym wszystkim połapać. I to dotyczy również autorów programowania, którzy na przykład potrafią sobie tego rodzaju potworki w zasadzie prawne zrobić, jak licencjonowanie, używanie licencji takiej jak na przykład licencja GPL, o której za chwilę, która jest licencją, no powiedzmy sobie, stosowaną zwykłe do kodu źródłowego, tak? a jednocześnie stosowanie licencji Creative Commons, na przykład 2 attribution share like do treści artystycznych w tymże programie. No i teraz trzeba w jakiś sposób powiedzieć, że, na no, nie wiem, obrazek, który, ikonka, która się pokazuje w programie, to nie jest część programu, tak naprawdę, bo ona nie została objęta tą licencją GPL, tylko została objęta licencją na Creative Commons i z jakiegoś powodu do programu nie należy, tylko teraz pytanie, w jaki sposób powiedzieć, gdzie jest ta granica, co należy do programu, a co do programu nie należy. Oczywiście można też w drugą stronę. I e, tutaj nie wiem, czy panowie z organizacji zarządzania pożytkiem naszym, w sumie chyba, skoda, e, bo to jest coś, co trochę wchodzi, e, co trochę wchodzi w ich jakby tak, zainteresowania. To jest dosyć słynna sprawa z kwestią szyfrowania zawartości płyt DVD. Otóż, o czym mało sobie, z tego mało sobie kto zdaje sprawę zwykle, zawartość płyt DVD jest szyfrowana, odtworzyć to może tylko odtwarzacz taki, który jest wyposażony w intencjonowany algorytm, który jest w stanie ten proces deszyfrowania zrobić. Nasz rodak, bo to jest w zasadzie półpolak, Polak, i tak? on Lech Johansen, i i Lech ma pole po Lechu żeby, żeby Fajnie. No, wymyślił sobie w jaki sposób to zabezpieczenie obejść, wymyślił sobie kawałek programu, który potrafi zawartość płyty DVD rozszyfrować. Praktyczna korzyść z tego jest taka, że możemy dzięki temu napisać oprogramowanie, które służy do wyświetlania zawartości płyty DVD, czyli do odtwarzania filmów, bez konieczności wykupywania tegoż kawałka oprogramowania od firmy, która format DVD wymyśliła. Czy też możemy sobie stworzyć urządzenie takie jako twarzaczkę, tak, to brzydkie bardzo słowo, płyty DVD bez konieczności właśnie płacenia komuś za. Można by się zapytać, dlaczego mielibyśmy nie móc tego zrobić, skoro tak naprawdę płyta DVD, no, to jest pewien obiekt fizyczny, tak, który możemy sobie chcieć analizować. W polskim systemie prawnym zdaje się, że chyba takich zabawn zabawnych rzeczy nie ma. W USA mamy coś takiego, co się nazywa Digital Millennium Copyright Act, co obowiązuje bodajże od 1999 roku, chociaż tu się mogę mylić, 6. o, dobra. Co między innymi, tak, zabrania tworzenia urządzeń, określone jako circumvention device. Urządzeń, które służą do obchodzenia wszelkiego rodzaju zabezpieczeń typu DRM, a to szyfrowanie w przypadku plików DVD to jest właśnie przykład tak, tego rodzaju metody DRM. Ale dokładnie w takim samym znaczeniu, że nie wolno i nie wolno potem rozpowszechniać i tak dalej, naprawdę? No dobra, to trzeba, by, to trzeba by sprawdzić. W każdym razie, żeby nie o tym... Okej, okay. dobra, nie o tym chcę mówić. To, co jest istotne, to, co jest, istotne, to jest to, że akurat się, sprawa oparła się o, o sąd w Stanach Zjednoczonych i rzeczonemu naszemu rodakowi zabroniono dystrybucji tego swojego programu. I po prostu stwierdzono, że ponieważ jest to coś, co, co jest takim urządzeniem, tak? device, które służy do deszyfracji treści, które są, które są zaszyfrowane przez producenta, to jemu tego nie wolno rozpowszechniać. Innymi słowy stwierdzono tak naprawdę, że program jest nielegalny. Tak? To, co on zrobił, jest nielegalne, tego nie można pokazywać, nie można tego rozdawać, nie można tego rozpowszechniać. No więc czym prędzej stwierdzono, że ok, program jest nielegalny, czy kod programu jest źródłowy jest nielegalny, czy na przykład koszulka, taka, na której nadrukowano kod źródłowy programu, to jest też coś, co jest nielegalne. Na przykład kawat, który zawiera tego rodzaju treści, jest również nielegalny. E, to, co mamy w środku, to jest logo DVD, tak? Tylko jak się przyjrzeć bliżej, to ono się składa z kodu źródłowego tego programu, jak to się użyje w jakimś kompilatorze skompliny, to się otrzyma program, który służy do deszyfracji zawartości, zawartości treści DVD. Ja tutaj tego nie mogłem zamieścić, bo to są rzeczy tylko wizualne. Jak Państwo zajrzą sobie na tą stronę, której link jest tam podany, to jest takie muzeum pokazujące w jaki sposób to się, te ograniczenia się obchodzi, to tam jest jeszcze ciekawszy przykład, przykład recytacji oratorskiej kodu źródłowego tego programu. Teraz co to jest? tak? Czy jeżeli ja sobie wypowiem w ładny sposób kod źródłowy programu, to czy to jest kod źródła programu, czy to jest dzieło literackie, trudno powiedzieć tak naprawdę, co to jest. No dobrze, mamy problem, który tak naprawdę jest znacznie bardziej głęboki, bo tak się składa, że każde oprogramowanie komputerowe, i to w zasadzie dowolne, można przekształcić do postaci twierdzenia matematycznego. A, a to już nie w się sensie prawem, tylko w sensie zwykłej uczciwości czy też takich norm etycznych, przyjmuje się, że twierdzenia matematyczne to nie jest coś, co może podlegać jakiegokolwiek rodzaju ochronie, tak, czy też zamknięciu. Uznajemy, że osiągnięcia naukowe, tak, takie służące dobru ogólnemu ludzkości w szczególności, to jest coś, co staje się własnością ludzkości ogólnie. Tak, jeżeli ja wymyślę sobie nowe dowód stwierdzenia matematycznego, to w zasadzie i tutaj nie na, nie na gruncie prawa, tak. tylko na gruncie tylko i wyłącznie etyki, to jest coś, co powinno być dla wszystkich dostępne. No to co mamy tutaj to jest stwierdzenie matematyczne, tylko no, niestety zapisane tak małymi literkami, że słabo widać, że można było napisać ręcznie na kartce, które jest dokładną reprezentacją tego algorytmu deszyfracji DVD, który wymyślił sobie Lech eee, No i teraz pytanie, czy to można dystrybuować, czy to można sobie opublikować na przykład w czasopiśmie naukowym, czy też nie? W zasadzie nie. Ale jeżeli nie, no to w takim razie, eee, dlaczego nie? Skoro to jest stwierdzenie matematyczne. E, oczywiście teraz tak, można się dalej zastanawiać nad tym, co to jest program komputerowy i stwierdzić, że to jest coś, co jest zapisane w nośniku. To się, że chyba właśnie ustawa o prawie autorskim, prawach pokrewnych, jakoś tak definiuje, że tam są takie stwierdzenia, że to m, musi być nośnik. Ten nośnik potem e, może być używany tego, żeby to można było zwielokrotnie, robi się kopie backupowe i tak dalej, i tak dalej. E, pytanie, czy na przykład program to jest, może być coś, co się da zapamiętać w pamięci. No, no, na pierwszy rzut oka to nie. Tylko, że na przykład mamy takie programy, na przykład Greftetis, tu jest taka... Taka, taki mały screen, który się mieści w 256 bajtach. Jest nawet cały taki konkurs na tworzenie programów komputerowych, które się mieszczą w 256 bajtach. 256 bajtów to jest tyle cyferek, ile się mieści właśnie tutaj na tym kawałku ekranu. I to jest coś, jak się człowiek troszkę uprze, co jesteśmy w stanie sobie zapamiętać tutaj. No i teraz, jeżeli ja sobie zapamiętam to, tak, a tak się może złożyć, że autor tego programu nie opublikował go na żadnej licencji typu Creative Commons, GPL czy jakiejkolwiek licencji otwartej, to czy ja zapamiętując ten kod źródłowy dokonuję jakiegoś aktu piractwa tak naprawdę? W zasadzie tak, bo ja tworzę kopię sobie, tak, na własny użytek jeszcze co gorsza, nie licencjonowaną zupełnie programu komputerowego i sobie z nią wychodzę na przykład gdzieś tam. Jakby policja mnie złapała i sprawdziła co ja mam w głowie, to w zasadzie powinna mnie wsadzić do więzienia. No, powinna. No i potem powinna go poddać procesowi e, analizy, prawda. To się nazywa w tej bodajże... A, może lepiej nie będę mówił, bo to... Właśnie, ja... Problem jest taki, że zwykle się odłącza go od zasilania. Jak, jak policjanci wynoszą te komputery od różnych ludzi, to oni to wyłączają z gniazka i ja nie wiem, czy moja głowa odłączy... przeżyła go odłączenie od zasilania. Wszystko co ja mówię jest określone obarczone powinno zostać bardzo wieloma znakami zapytaniami, to takimi bardzo dużymi. Ja cały czas przypominam, że to wszystko co ja mówię to są takie uwagi laika, który się absolutnie na prawie, a w szczególności prawie autorskim zupełnie nie jest. Dobrze, wróćmy teraz do tych kwestii, do tych kwestii związanych tylko i wyłącznie z zaprogramowaniem. Teraz tutaj już określenia co to jest tak naprawdę open source, chociaż to chyba nie zostało dokładnie wyjaśnione. Ja sobie tylko odniosę się do definicji tego, czym jest wolne oprogramowanie, które sobie zdefiniował Stalman, jak tworzył sobie fundację Free Software, Foundation. Jak to się różni od tej definicji, którą sobie wymyślił Lawrence Lessig? Lawrence Letik się zresztą bardzo, bardzo mocno wzorował na tym, co wymyślił Stalman, z oczywistego powodu. Natomiast różnice są znaczące. Stalman sobie wymyślił koncepcję filozoficzną. Letik nie wymyślił sobie w koncepcji filozoficznej tak naprawdę, tak? Więc podejście, Creative Commons, podejściem bardzo pragmatycznym. Stalman natomiast sobie założył, że zmieni oprogramowanie komputerowe, tak? I to, że ono może być w sensie technicznym, tak? Możliwości technicznych. Kopiowane bez kosztów tak naprawdę, tak? Koszt krańcowy wytworzenia kolejnej kopii oprogramowania jest właściwie zerowy. To z tego on wyprowadził sobie zbiór takich wolności, które powinny e przypadać każdemu użytkownikowi oprogramowania. I wymyślił sobie, że każdy właściciel, tak, każdy posiadacz oprogramowania powinien mieć prawo do uruchomienia tego programu, powinien mieć prawo do analizy sposobu jego działania, powinien mieć prawo do kopiowania i redystrybucji oraz powinien mieć prawo do poprawiania tego programu i redystrybucji również tych, tych modyfikacji. I to sobie można bardzo łatwo odnieść do tych kawałków, które który wymyślił Lessig, Tak naprawdę jeżeli sobie weźmiemy taką najbardziej popularną licencję open source, którą jest GNU Public License, w skrócie zwykle nazywaną GPL, i weźmiemy sobie licencję Creative Commons, już pomijając czy 2,5, czy 2.0 czy 3.0 attribution share like, to wyjdzie coś, co jest bardzo do siebie zbliżone. Tylko, że jak sobie weźmiemy ten tekst obu tych licencji, zaczniemy to czytać, to staje się oczywiste, że stal tak naprawdę przede wszystkim kładzie nacisk na tą kwestie wirusowości licencji. Na to, że kolejne kopie tak, powinny zapewniać to, że to oprogramowanie w dalszym ciągu będzie wolne, że nikt nie będzie mógł stwierdzić, że OK, to ten kod źródłowy się podoba, to zrobimy z tego program komercyjny. Natomiast Leslie przede wszystkim zwraca uwagę na tą kwestię taką jak attribution, na, przykład, na którą tak naprawdę stanu w ogóle nie zwraca uwagi. Znaczy, jak się czyta licencję GPL, to tam w zasadzie to jest oczywiste, że autorem programu komputerowego jesteś Ty, który tą licencję tak, rozpowszechniasz razem z tym programem i tak To trochę właśnie wynika z tego, że jeżeli sobie stosujemy licencję taką jak GPL, to my się podpisujemy, znaczy podpisujemy się pod jakimś manifestem. Niektórzy go nazywają ideologią komunistyczną i tutaj zdaje się właśnie tego rodzaju stwierdzenia padały. Ja bym powiedział, że to jest bardziej e, manifest taki z rodzaju, e, z rodzaju, powiedzmy sobie, twierdzeń solidarystycznych, tak? To bardziej w tą stronę chyba, chyba zmierza. Natomiast jeżeli my się zdecydujemy na użycie jednej z licencji Creative Commons, to tak naprawdę my mamy supermarket. Tak? Chodzimy sobie do supermarketu, który, na którym mamy napisane Creative Commons i sobie robimy shopping. No to dobra, no to może będzie attribution i może nam commercial usage. No i teraz wybieramy sobie z tych 90, ile to w końcu teraz było, rodzajów licencji, które mamy, a będzie, a będzie więcej, To wcale nie znaczy, że to źle. Tak? A, bo to jest to właśnie podejście pragmatyczne. Okej? Okay? Okay. Pięć. dobrze, ale to już mało zostało. Eee, dobrze. Eee, tyle tylko, że w przypadku Creative Commons mamy istotny problem na gruncie nieprawnym, tylko na gruncie ideowym. Bo bardzo często, eee, i o tym chyba Alku mówiłeś, eee, spotykamy się z takim podejściem, że ktoś zauważa tą, ten znaczek Creative Commons, pss, sam right reserve, okej, okay, dobra, z tym można robić wszystko, wiadomo, to jest licencjonowane na prawach eee, Creative Commons, super. A są poważne różnice ideowe, bo zupełnie co innego ja mówię, jako autor, jeżeli licencjonuję swoje dzieło jako Attribution share Like, a zupełnie co innego, jak e, licencjonuje jako, e, powiedzmy sobie, Attribution Non Derivative Works. To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inne podejście. W pierwszej mówię, bierz, bierzcie, tak, e, kopiujcie i wykorzystujcie to, twórzcie dzieła zależne, a w drugim ja mówię, bierzcie, ale wara wam od jakichkolwiek zmian, tak naprawdę. Jedyne, co, czego ja się zrzekam, to się zrzekam, powiedzmy sobie, wynagrodzenia. Ale dobrze byłoby, jakbyście przy okazji też zapłacili. To jest jakby zupełnie, a, zupełnie co innego. E, w związku z czym zastosowanie tej licencji GPL, tak? To jest w dużej mierze rodzaj wyznania wiary. Tak? Czegoś takiego, że my się podpisujemy pod tą całą filozofią Stalmana. i to jest to, co tak bardzo w tej chwili kuje Wikipedia, na przykład. Tak? Bo oni stosują GFDL i to jest uważane właśnie za pewnego rodzaju wyznanie wiary takiej open sourceowej. Oni, czyli Fundacja Wikimedia. To Czyli Wikipedia Foundation, bo to tak naprawdę to wyrozumienie się w tym, kto tak naprawdę zarządza Wikipedią, w szczególności na przykład jeżeli stwierdzimy, że mówimy o Wikipedii na przykład polskiej, a nie światowej, może być trudno. Natomiast tak, to na zakończenie warto podkreślić, że to nie znaczy, że nie istnieją inne licencje, tak? Istnieją inne licencje takie, które nie są licencjami typu copyleft, są takie licencje jak na przykład BSD, o których tutaj była mowa, tak? Czyli takie, które są licencjami właśnie typu attribution, w zasadzie wyłącznie attribution, tak? Macie kod źródłowy programu, róbcie sobie z nim, co chcecie, ale prawda jest taka, że ta licencja GPL jest najbardziej popularna z pewnego powodu i sądzę, że właśnie ten powód ideologii to jest, to jest główna sprawa. I to wszystko tak naprawdę się sprowadza do tego określenia, które stan ma na Dlaczego tak? My tu mówimy sobie o kwestiach prawnych, tak? a ludzie związani z GPL mówią o kwestiach wolności czego mi tutaj zabrakło w tych wszystkich rozważaniach, które, które tu są prowadzone, no do tego drugiego punktu. Tak. Bo można by się zastanawiać nie tylko nad tym, tak, a jakiego rodzaju prawo na przykład ma tak, do pobierania, nie wiem, opłat od autorów, nie od autorów, tylko od wykonawców, czy od użytkowników dług, ale można by się zastanowić nad czymś takim. Jakiego rodzaju, znaczy z jakiego powodu ja mam moralne prawo do pobierania opłat za moje dzieło? Skoro ono może, ale nie musi być ograniczenie w sensie jego dystrybucji. Jeżeli mamy dobro materialne, to ograniczenie jego dystrybucji, tak, jest koniecznością. Tutaj się nie da nic z tym zrobić, ale jeżeli ono jest niematerialne, tak, no to jest tylko i wyłącznie wymóg prawny, innych wymogów technologicznych w szczególności nie ma e, no i tutaj stwierdzenie takie które, e, które wysuwa Stalman z którym się można zgadzać lub też nie ale które warto sobie przemyśleć jest takie e, czy w ogóle pobieranie opłat za oprogramowanie i to można rozszerzyć na wszelkiego rodzaju inne treści cyfrowe a w związku z tym co się dzieje wokół nas to w zasadzie na dowolne treści jest rzeczą to jest moralna tak naprawdę, bo może nie jest bo ludzkość być może tak, ma inne problemy i być może, tak, pobieranie opłat za coś, co nie musi być kosztowne, zwyczajnie po prostu jest rzeczą, która powinna być nieetyczna. I teraz tak, można się zastanawiać czy ona jest nietyczna lub też nie, ale tak jak mówiłem, te fenomeny, to co się dzieje w sferze oprogramowania troszeczkę wyprzedza, tak jak ja to obserwuję to co się dzieje w sferze innych treści cyfrowych i ja zaczynam obserwować na swojej uczelni, przy swoich własnych studentów bardzo ciekawy efekt, to jest ten drugi punkt zaczyna się powoli wytwarzać taka kultura wśród studentów informatyki co dotyczy wyłącznie studentów informatyki i wyłącznie uczelni technicznych, krok tak, na której Tworzenie oprogramowania, który jest oprogramowaniem komercyjnym, no, ona bywa traktowana jako takie coś, no, no muszę, no bo mój pracodawca kazał, tak, ale tak naprawdę to ja tego umywam ręce i ja wolałbym nie, to, to to nie ja. Innymi słowy... Pff, pff. Publikowanie oprogramowania jako twór zamknięty, tworzenie oprogramowania, które nie jest open source, zaczyna powolutku, bardzo powolutku, i to sądzę, że to jeszcze tak sobie potrwa za 20-30 lat, i będzie zauważane przez kogokolwiek, kto nie jest specjalistą, zaczyna być traktowane jako praktyka, która jest zła, nieetyczna, niedobra. Tak się nie powinno robić. I teraz oczywiście to jest jedna str strona medalu, druga to jest też taka, że rynek IT też się zmienia w ten sposób, że tworzenie oprogramowania, które nie jest oprogramowaniem otwartym, powoli się przestaje też opłacać, tak? To, że na przykład firma IBM zaczyna tworzyć coraz więcej software'u, który jest publikowany na licencji GPL, to nie dlatego, że oni tak lubią i są tak etyczni, tylko dlatego, że po prostu firmy, które od nich to oprogramowanie strasznej usługi kupują, wymagają tego. Zwyczajnie, tylko i wyłącznie. E, więc można się zapytać, co się stanie z treścią tak naprawdę. Czy ten trend, który ja obserwuję, to jest coś, co będzie rzeczywiście narastać, czy też to może jest jakiś fenomen, który się trafił teraz tylko i wyłącznie, który umrze sobie za chwilkę. E, no i jeżeli rzeczywiście to będzie narastać, to czy to się w jakikolwiek sposób nie przeniesie na treści. E, można powiedzieć tyle. Tak mi się wydaje, używając wyłącznie pojęć ekonomicznych, czystej ekonomii to takiej, o, i do takiej makroekonomii bardzo brutalnej jeszcze z XIX wieku, e, że treść łatwiej dostępna będzie wygrać treść trudniej dostępną. I to jest dosyć proste i oczywiste stwierdzenie. Jeżeli możemy sięgnąć po to samo z łatwiejszego źródła i trudniejszego, z tańszego i zdroższego droższego, to sięgniemy do tego, co jest łatwiej dostępne i coś jest tańsze. A jeżeli to coś, co jest tańsze i łatwiej dostępne z lepszej jakości, no to tym bardziej sobie po to teraz I teraz zwracam uwagę na to, co mamy tutaj. To jest gazeta, która ewidentnie jest, cóż, z pewnością objęta i to na pewno nie jest nic opublikowane na licencji Creative Commons. A I teraz... przed co to... No dobra, ale to w gazecie... oczej przepraszam... Naprawdę? Tam jest napisane, że... To opublikowane jest, by creative, opublikowane jest na licencji Creative Commons i można dokopiować z Archiwum Gazety Wyborczej? Mm, już trzykrotnie moje teksty i na licencji e, CC BY SA i raz mój tekst na licencji GFDL, co prawda z naruszeniem warunków licencji, bo bez tekstu licencji. No, e, tak. tak, ale był to piętnastolinijkowy wiersz, więc... No dobra, okej. Okay, coś się zmienia, niech będzie. Wybrałem Gazetę Wyborczą, bo najpopularniejsza, może, może niedobrze. Natomiast o co innego chodzi? Jak porównamy Gazetę Wyborczą i źródło takie na przykład jakim jest Wikipedia. Cztery lata temu... Znaczy można było stwierdzić i nikt by mnie za to tutaj nie ukamieniował, że Wikipedia jest źródłem, który jest fajne, rozwija się społeczne, ale jakość materiałów, które tam są, są licznione, jest oczywiście bez sensu, niedobra. I jeżeli chcemy mieć coś, co jest dobrej jakości, to sięgajmy do Gazety Wyborczej. Jeżeli ja coś takiego teraz Państwu tutaj powiem, to znajdzie się, nie wiem, na tej sali trochę osób sobie poszło, ale sądzę, że pewnie mógłby się znaleźć ktoś, kto by we mnie rzucił kamienie. A to z tego powodu, że w Wikipedii mamy takie rzeczy, które w Gazecie Wyborczej jakoś nie widziałem. Pytanie dlaczego jak nie widziałem w gazecie wyborczej? W zasadzie powinienem je zobaczyć. I tak się składa, że większość materiałów, które są publikowane na licencjach typu Creative Commons, takich, które są obudowane pewną społecznością, najwyraźniej zyskuje z wiekiem. Tak? To tak jak wino, troszkę się starzyje. Zyskuje sobie na jakości. Tak wcale się nie zdziwię, jeżeli za kolejne 5 lat okaże się, że właśnie jeżeli ja powiem coś, że coś wyczytałem w gazecie wyborczej, o jeszcze wtedy gazeta wyborcza będzie istnieć, i jeżeli będzie tego rodzaju gazetą, a nie serwisem społecznościowym, gdzie wszystkie materiały, które będą publikowane, będą publikowane na jakiejś czwartej licencji, tak, to wcale się nie zdziwię, jeżeli Państwo wiedzą, że oczywiście, no jeżeli to pochodzi z gazety wyborczej, to jest bez sensu, bo przecież to nie jest w żaden sposób zweryfikowane przez społeczność, tam nie ma peer review i to nie było poddane krytyce. No to jak ja się mogę na tego rodzaju materiał w jakikolwiek sposób powoływać? Przecież. A cóż, Zdaje się, że upłynęło mi te 5 minut, bo mnie zaraz tak. To tylko zakończę tym. Wszystkie te rozważania prawne, które tutaj prowadzimy, to są rozważania tego rodzaju. Państwo, nie wiem, powinni kojarzyć prawnicy szczególnie, taką brytyjską ustawę, to jest Lokomotiv Sack z 1965 roku, która wymagała wtedy, kiedy się zaczęła rodzić motoryzacja, między innymi w Wielkiej Brytanii, w sumie tak naprawdę wymyślono samochód w Wielkiej Brytanii de facto, żeby przed każdym z tych samochodów szedł taki człowiek z czerwoną chorągiewką i na każdym skrzyżowaniu machał i sprawdzał, czy nikt nie jedzie. To oczywiście zostało wymorzone przez lobby producentów różnych innych urządzeń służących do przemieszczania się oraz producentów takich różnych zwierząt które, jak twierdzili, mogą te samochody e, te samochody mogą zaszkodzić. Efekt był taki, że oczywiście e, pan Henry Ford e, cóż, był Amerykaninem, a nie Brytyjczykiem to z tego powodu jeździmy samochodami, które w większości są produkowane przez amerykańskie, nie przez brytyjskie korporacje. E, to, co my tutaj robimy, tak, w tej chwili, to my sobie zastanawiamy się, jak ugnieść, tak, pewien fenomen społeczny do ram tego rodzaju aktów prawnych. Teraz pytanie, czy warto. E, I pytanie tutaj tak naprawdę do Alka Tarkowskiego, całej reszty ludzi, którzy tutaj e, zajmują animacją ruchu Creative Commons. Czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, e, jaką wy powoli zyskujecie siłę? Bo wy w sensie ruchu Creative Commons a cała reszta społeczności, takiej, a twórców, którzy są twórcami hmm, treści objętych prawami własności intelektualnej, a sądzę, że uh, goes the way of the dodo. I myślę, że tak naprawdę to uh, można by sobie zadać pytanie takie: czy nie lepiej zastanowić się nad lobbyingiem Sejmie i nad zmianą ustawy o, o prawie autorskim, prawach no, uh, a nie zastosowaniem licencji W Commons? Chociaż oczywiście nie sądzę, że ja tego doczekam za mojego życia. Ale zastanawiać się pewnie zastanawiać się pewnie warto. Dobrze, to tyle. Ja rozumiem, że czas wykorzystałem z nawiązką, za to przepraszam bardzo, ale tak już jest. Dziękujemy bardzo.